Wysokich Lotów, czyli audycja o lotnictwie. Tomasz Słodki, witam Państwa. Moim gościem jest Robert Kowalik, Mistrz Polski w akrobacji samolotowej. Witam Pana. Witam serdecznie. Dziewięciokrotny nawet. No od jakiegoś czasu, tak. To już dziewiąty raz. Zacznijmy od samych początków. Jak wyglądają początki Mistrza Polski w akrobacji samolotowej? Co robi taki mistrz, kiedy zaczyna? W moim przypadku zaczęło wszystko się od szybowców. Zacząłem latać na szybowcach i po czterech latach latania na szybowcach zacząłem latać na samolotach. Oczywiście Zaraz po wyszkoleniu się po locie samodzielnym, uzyskaniu licencji, zrobiłem takie dodatkowe uprawnienia w zakresie właśnie akrobacji, ponieważ szkoliłem się w ośrodku, gdzie i samoloty, i instruktorzy umożliwiały właśnie uprawianie tej dyscypliny. No, postanowiłem spróbować i tak to trwa już 21 lat, jeżeli chodzi o akrobację. 21 lat to naprawdę bardzo długo, być może dlatego na Mazurach każdy rolnik wie, jak się pan nazywa i czym pan lata. Tak, praktycznie już od wielu lat uczestniczę w pokazach na Mazurach. Stąd też może znajomość właśnie poszczególnych, e, znajomość tubylców. Natomiast jest to samolot extra 300, samolot akrobacyjny, specjalnie skonstruowany właśnie dla potrzeb akrobacji, wytrzymujący bardzo duże przeciążenia. My mamy dopuszczalne przeciążenia eksploatacyjne samolotu plus minus 10G, to znaczy plus 10G, czyli moje ciało jest cięższe dziesięciokrotnie. Natomiast samolot wytrzymuje dużo, dużo więcej, a zniszczalne przeciążenia dla takiego samolotu to jest ponad plus 20G, ponad minus 20G również w drugą stronę. Także no, bardzo dużo i praktycznie jest to limit człowieka w zasadzie, a nie wytrzymałości samolotu. A jak szybko wtedy się leci? W momencie, kiedy działają siły dodatnie, czyli jest to siła odśrodkowa skierowana do dołu, czyli drążek ściągamy na siebie, prawda? Samolot leci na przykład z prędkością 350 km na godzinę i w momencie, kiedy drążkiem pociągniemy mocno na siebie, więc samolot zaczyna lecieć do góry w locie pionowym i wtedy można właśnie tak duże przeciążenia uzyskać. A jak się pan wtedy czuje? Myśli pan w ogóle o czymś? Jest y, umysł tak sprawny przy takich dużych przeciążeniach? że To jest kwestia przyzwyczajenia, powiedzmy. Mój organizm przez tyle lat zdążył się przyzwyczaić do tych przeciążeń dla zwykłego człowieka. No Myślę, że mógłby mieć w pewnym sensie problemy z, roz, powiedzmy, z myśleniem, już nie mówiąc o tym, żeby podnieść fizycznie, podnieść rękę na przykład z kolana. Twarz nieco się zmienia, jest poddawana dużym siłom. No to należałoby Zobaczyć, zamontować kamerę w środku samolotu. Czasami takie właśnie kamery instalujemy i wtedy można zobaczyć, jak wygląda osoba poddana przeciążeniu, np. na przykład właśnie 9G. Musi być to zabawne. No niewątpliwie tak. Jeżeli do tego ktoś ma jeszcze troszeczkę tłuszczyku, to jest to jeszcze bardziej wesołe. <grych> Dziękuję bardzo. Robert Kowalik, Mistrz Polski w agrobacji samolotowej był moim i Państwa gościem. Dziękuję bardzo. Audycja powstaje przy współpracy Aeroklubu Krainy Jezior, organizatora festynu lotniczego Mazury.